Minęła godzina 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Rynki. Piotr Paszkowski, witam Państwa. Amerykanie stracili nad Iralem samolot F-15. Trwa poszukiwanie dwuosobowej załogi. Ogłoszone dziś nowe ceny maksymalne paliw będą obowiązywać do wtorku. Niemcy zaniepokojeni słowami Donalda Trumpa o możliwości wyjścia Amerykanów z NATO. Stany Zjednoczone potwierdziły, że Iran zestrzelił amerykański samolot F-15E. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, której celem jest odnalezienie dwuosobowej załogi. To pierwsze potwierdzone zestrzelenie amerykańskiego samolotu nad terytorium Iranu od początku wojny. Wcześniej Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych zaprzeczało, jakoby doszło do utraty jakiegokolwiek amerykańskiego samolotu. O zestrzeleniu F-15 poinformowany został już prezydent Donald Trump. Amerykanie zorganizowali akcję ratunkową. Według niepotwierdzonych na razie informacji jeden z członków dwuosobowej załogi został odnaleziony. Co stało się z drugim? Nie wiadomo. Ministerstwo Energii ustaliło maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od jutra do wtorku. To 6,21 zł za litr benzyny 95 i 7,87 za litr oleju napędowego. Od kilku dni obserwujemy kolejki na stacjach paliw w miejscowościach przygranicznych z państwami, gdzie nadal są wyższe ceny. Polski rząd rozważa wprowadzenie ograniczeń dla obcokrajowców, jeśli chodzi o tankowanie paliwa, zapowiedział w radiowej jedynce minister energii Miłosz Motyka. Pod uwagę brane są różne scenariusze. Ograniczenie w limitach tankowania lub ograniczenie w limitach tankowania do kanistrów. W ogóle ograniczenie tankowania do kanistrów albo stosowanie innej ceny. Choć jest to jeden z mechanizmów, który może, może być brany pod uwagę na Słowacji zastosowany akurat. Rząd może się zająć tym tematem po Wielkanocy. Zniszczony przez ogień papieski krzyż przy kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego przy ulicy Rzymowskiego w Warszawie zostanie odbudowany. Zapewnia proboszcz parafii ksiądz Andrzej Krzesiński. Duchowny podkreśla, że parafia współpracuje ze służbami, które wyjaśniają okoliczności pojawienia się ognia. W ten Wielki Piątek przeżywamy jednocześnie bardzo trudne wydarzenie, mianowicie jak widzicie spłonął ten krzyż papieski. Znamienny krzyż, a jednocześnie to, co się wydarzyło o godzinie po 15. Oczywiście współpracuje z policją, ze strażą. Współpracujemy i trudno odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę się stało. Przed krzyżem, który ustawiono na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w 1979 roku na ówczesnym Placu Zwycięstwa papież Jan Paweł II odprawił mszę świętą uznawaną za historyczną. Prace społeczne przez 6 miesięcy oraz po 30 tysięcy złotych na rzecz miasta stołecznego Warszawy. To między innymi kara dla dwóch działaczek organizacji Ostatnie Pokolenie, które dwa lata temu oblały pomnik warszawskiej Serenki farbą. Sąd wydał dziś wyrok w tej sprawie. Kobiety tłumaczyły, że chciały zamanifestować sprzeciw wobec bezczynności rządu w sprawie kryzysu klimatycznego. Sędzia Marcin Kowal nie uznał jednak tego tłumaczenia. Nie mam absolutnie żadnej wątpliwości, że jest mnóstwo wzniosłych idei, no jednak przyzwalanie na tego rodzaju zachowania prowadziłoby z całą pewnością do anarchii, do pewnego rozkładu dyskursu publicznego w społeczeństwie demokratycznym, wobec czego z całą pewnością no nie może być na tego rodzaju zachowania przyzwolenia. Grupa Ostatnie Pokolenie znana jest z licznych akcji zakłócających porządek publiczny, m.in. z blokowania mostów w Warszawie. To są aktualności jedynki. Szef niemieckiej dyplomacji jest zaniepokojony słowami amerykańskiego prezydenta o możliwości wyjścia Stanów Zjednoczonych z NATO. Johan Wadepull uważa jednak, że realizacji pomysłu Donalda Trumpa da się uniknąć. Minister spraw zagranicznych Niemiec uważa, że obecne mocne zaangażowanie sojuszników w NATO przekona prezydenta USA, że opuszczenie sojuszu byłoby dla Stanów Zjednoczonych niekorzystne. Johan Wadeful w wywiadzie dla gazet Grupy FUNKE podkreślił, że opinia Donalda Trumpa to za mało, bo takiej decyzji prezydent nie podejmuje sam. Konieczna byłaby przynajmniej zgoda Senatu, a tam w opinii szefa niemieckiej dyplomacji trudno będzie o poparcie dla takiego kroku. Johan w tej samej rozmowie zapowiedział, że Niemcy są gotowe do wzięcia odpowiedzialności za zabezpieczenie cieśniny Ormus, czyli Morskiego Wyjścia Zatoki Perskiej, ale dopiero po zakończeniu działań militarnych w regionie. Adam Gorczewski, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Siatkarki Dewelopresu Rzeszów wygrały z BKS-em Bielsko-Biała 3-0 w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Siatkarek. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych spotkań, a następny mecz 7 kwietnia w Bielsku-Białej. W drugiej parze budowlani Łódź będą mierzyć się z Unii Opole. Pierwsze spotkanie tych drużyn jutro. W 25. kolejce ekstraklasy koszykarzy Arka Gdynia lepsza od miasta szkła Krosno. Wygrała 95 do 76 liderem King Szczecin. Filip Pieczonka w parze z Marokańczykiem, Younesem Laurusim przegrali z rozstawionymi z numerem 4 Amerykanami Robertem Kaszem i Jamesem Tracem 4-6, 6-7 w półfinale turnieju tenisistów na kortach ziemnych w Marrakeszu. Iga Świątek na Majorce przygotowuje się do dalszej części Sezonu. Polka będzie pracować w, z Francisco Rodziem, który od wczoraj oficjalnie został trenerem naszej zawodniczki. Na Balearach, też na Majorce, trwają regaty żeglarskie o Puchar Księżniczki Zofii. W klasie IQ Foil najlepiej z Polek spisuje się natal, naturalizowana reprezentantka naszego kraju Anastazja Walkiewicz, która jest siódma po 16 wyścigach. W klasie 49 Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch są na szóstym miejscu po 13 wyścigach. Genaro Gennaro Gattuso nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Były piłkarz i trener Milanu rozwiązał umowę za fe, z Federacją za Zgodą obu stron po blamarzu w barażach do Mistrzostw Świata, gdzie Włosi przegrali pokarnych z Bośnią i Hercegowiną. Z reprezentacją Polski żegna się z kolei Kamil Grosicki. I to już po raz drugi. W 2024 roku decyzję ogłosił przed meczem z Francją na Mistrzostwach Europy. W zeszłym roku miał nawet mecz pożegnać z Mołdawią na Stadionie Śląskim, gdzie dziękował bliskim i tym, z którymi spędzał najwięcej czasu na boisku. Wydaje mi się, że ja się trochę powstrzymałem. Rodzina, ja tam córkę zobaczyłem, już widziałem, że łzy ma. Ja mówię do córki, że, że to są łzy szczęścia. No, cieszyli się. Chciałbym podziękować dla prezesa Kuleszy i dla Łukasza Wachowskiego, który zorganizowali naprawdę dla moich najbliższych, dla przyjaciół. Cała rodzina się cieszyła. Połoczę przekazałem Kamińskiemu. Nawet no oficjalnie na kolacji ostatnie którą zorganizowałem we wtorek. Chłopaki cieszyli się, że powiedziałem jedno nazwisko, ale no są załomienicy młodzieżowe reprezentacji, więc chodzi o Mariusza Fornalczeka. Wydaje mi się, że, że czas tych strzedowych przyjdzie i będziemy mieć z nich pociechę. Po zmianie selekcjonera Michała Probierza na Jana Urbana wrócił jeszcze na kilka meczów, ale trzy minuty w barażu ze Szwecją to było definitywne pożegnanie, o którym Kamil Grosicki poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od północnego zachodu wzrastające do dużego. Początkowo miejscami na północnym wschodzie oraz na południu możliwe zanikające opady deszczu. Minimalnie, przeważnie od minus jednego do plus trzech stopni. Cieplej na krańcach północno-zachodnich od 3 do 5, a chłodniej w rejonach podgórskich. Tam przymrozki do minus trzech. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 999 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra do godziny siódmej. Sytuacja baryczna z godziny piętnastej. Klin wyrzuc nad Francji, Polski i krajów bałtyckich utrzymuje się. Zatoka Niżowa z nad centralnej części Bałtyku wolno przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i wybrzeże środkowe. Bałtyk Południowy, wiatr południowo-zachodni 5 do 6, słabnący na 4 do 5 nad ranem, wzrastający do 6 do 7 w skali Boforta. Stan morza 3 do 4, przejściowo 2 do 3. Temperatura powietrza około 4 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, po północy deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni 5 do 6, stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 4 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, rano na zachodzie deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr południowo-zachodni 4 do 6, przechodzący i słabnący na 3 do 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, po północy deszcz. Wybrzeże środkowe. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, w porywach 6, początkowo do 7. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, nad ranem deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich skręcający na kierunki południowe 2 do 5, na północy początkowo i nad ranem, w porywach 6. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach 7, wzrastający na 6 do 7 w porywach 8. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, wzrastający na 6 do 7 w porywach 8. To była morska prognoza pogody. Jedynka. Polskie Radio O, dio. Tu sei il Polskie Radio. Jedynka. Wiele dróg, którymi podążamy na co dzień. Wiele dróg, które zatrzymują nas czasami na dłużej, czasami na krócej. Dzisiaj jest ta jedna wyjątkowa droga, na którą zaprasza Wielki Piątek. I my w Jedynce w Polskim Radiu również. Małgorzata Barta witan. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. W samej kulminacji Liduum Paschalnego, czyli męki i śmierci Pana Jezusa w momencie i podążaniu za Nim, za krzyżem, tak jak mamy to w tradycji również tutaj w Jedynce, żeby być przy centralnej drodze krzyżowej w Warszawie, która teraz właśnie rozpoczyna się i przemierza te miejsca w stolicy. I na miejscu jest oczywiście wysłannik Polskiego Radia Przemysław Goławski. Witam Cię serdecznie Przemku. Dobry wieczór. Ten czas, który przeżywamy gromadzi wielu warszawiaków. Przybyli tutaj na Starówkę. To często ci, którzy przyszli, żeby być w czasie tej drogi krzyżowej, ale równie wielu zatrzymało się przypadkiem. Ten czas ich spotkał, ich zatrzymał właśnie to, że teraz ulicą Senatorską przemierza krzyż. Za nim różne grupy, różne grupy mieszkańców, także różne grupy zawodowe na przodzie duchowni, zaraz za krzyżem metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. To szczególny czas, żeby zatrzymać się na takiej drodze, którą przechodził Chrystus w Wielki Piątek, który jest dniem zadumy nad męką Chrystusa. Czasem skupienia, czasem powagi, ale też y, czasem tych praktyk religijnych, które są najbardziej wyraziste. Druga Krzyżowa z pewnością jest jedną z takich praktyk. Nabożeństwo nawiązuje do Drogi Krzyżowej, którą szedł Chrystus w Jerozolimie. Samo nabożeństwo było rozpropagowane przez ojców franciszkanów, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. I nie inaczej jest dzisiaj. Przy 14 stacjach mieszkańcy Warszawy będą się zatrzymywali, by usłyszeć to, co działo się wtedy, przed y, męką Chrystusa, w czasie Jego drogi, gdy niósł krzyż na Golgotę, tak żeby zobaczyć, jakie jest miejsce cierpienia w naszym życiu, jak przeżywamy naszą wiarę, jak odnajdujemy siebie w tej rzeczywistości Wielkiego Piątku. Rozmawiałem o tym z księdzem rektorem y, kościoła Świętej Janny, kościoła akademickiego, który mówił, że to jest szansa, żeby zobaczyć, jak istotna jest wiara w naszym życiu. Jest to doświadczenie właśnie żywego Kościoła. Jest to spotkanie ludzi, którzy mogą przyjść i razem, jako duża wspólnota, pójść za krzyżem Jezusa Chrystusa, aby wspólnie rozważając Jego mękę i Jego śmierć, zbliżyć się z jednej strony do Pana Boga i do tej tajemnicy naszej wiary, ale z drugiej strony myślę, że to też bardzo zbliża ludzi do siebie, że, że właśnie te prawdy, które rozważamy, które kontemplujemy, one też pomagają nam stawać się, żebyśmy stawali się sobie bliżsi jako też ludzie, a dzisiaj myślę, że szczególnie nam tego potrzeba w czasach niepokoju, chaosu wielu kłótni i, i takich różnych y, trudnych sytuacji, które się dzieją gdzieś tak na naszym podwórku, ale też w kontekście światowym. Myślę, że Krzyż Chrystusa i pójście razem za nim drogą krzyżową y, to jest wielka szansa na budowanie wspólnoty. Tu szczególnie wspólnoty Kościoła, wspólnoty wiary, ale każdy nawet wątpiący czy poszukujący czy nawet niewierzący myślę, że jest zaproszony i każdy myślę będzie mógł wsiąść coś dla siebie z tej głębokiej prawdy, która płynie z krzyża i z medytacji Drogi Krzyżowej. Jak zwykle co roku rozpoczynamy sprzed Kościoła Akademickiego Świętej Anny na Krakowskim Przedmieściu. Tam też będzie zakończenie Drogi Krzyżowej. Idziemy ulicami konkretnie tutaj wokół Starego Miasta, ulicą Miodową, senatorską, przez plac teatralny, ulica Królewska i powrót znowu właśnie krakowskim przedmieściem, przed kościół Świętej Anny, gdzie na zakończenie będzie słowo arcybiskupa Adriana Galbasa i błogosławieństwo kończące to nasze centralne nabożeństwo, centralną drogę krzyżową. Co będzie można usłyszeć podczas rozważań, które są najważniejszą częścią drogi krzyżowej, żeby usłyszeć to słowo, które towarzyszy stacjom? Idziemy rozważając poszczególne 14 stacji, które w tym roku przygotował dla nas redaktor Przemysław Babiarz który też bardzo osobiście dzieli się swoimi rozważaniami w tych rozważaniach, zadając tak naprawdę wiele też pytań, które mają nas prowadzić ku głębszej refleksji i poszukiwaniu własnych odpowiedzi. Czasem w tych rozważaniach będziemy czuli się jakoś tak zaproszeni do, do tego właśnie, aby samemu zrobić krok dalej w jakiejś osobistej, głębszej refleksji. Tematem rozważań jest taki tytuł Wszyscy Jesteśmy Cyrenejczykami. Warto y, też y, to odkrywać, tak jak Szymon z Cyreny, który początkowo, można powiedzieć, nie chciał wziąć krzyża, nie chciał pomóc Chrystusowi, a ostatecznie to go doprowadziło do wiary, do nawrócenia. Y, można powiedzieć to cierpienie, to współcierpienie z Chrystusem. Tak też to może dzisiaj, myślę, pomóc wielu ludziom, którzy gdzieś doświadczają różnych problemów cierpienia, a nie potrafią tego zaakceptować. Myślę, że y, ten tytuł z jednej strony pomaga nam stawać się Cyrenejczykami, ale też z drugiej strony właśnie doświadczać ogromnej łaski Boga, która przemienia i nadaje sens wszystkiemu, także cierpieniu, chorobie, zmaganiom, a nawet śmierci. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Radość wam dzisiaj i wesele wzięte Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie Króla waszego pierwszy Polskiego Radia. Wielkopiętkowy wieczór, drogi krzyżowe przemierzające ulicami stolicy, ale również innych wielu miast w Polsce i nie tylko w Polsce. To jest tradycja ogólnoświatowa, tam gdzie są katolicy, tam gdzie są chrześcijanie. W Europie także, na przykład w Hiszpanii, gdzie jest teraz Agnieszka Kozłowska-Łysko. Witam, witam cię serdecznie. Witaj, Małgosiu, ja jestem w Toledo. Pojechałaś daleko, żeby być na drodze krzyżowej? Pan? Pojechałaś tak daleko, żeby być na drodze a, krzyżowej? Tak, tak, ponieważ Hiszpania chyba na skalę światową nawet obchodzi e, ten wielki tydzień, czyli Semana Santa. Jest to najważniejszy tydzień w roku, a dzisiejszy dzień to najważniejszy dzień. Wiernes Santo, czyli Wielki Piątek, to jest w Hiszpanii, w całej Hiszpanii, dzień wolny od pracy i to najbardziej gorący e, okres w roku, bo Hiszpanie się przemieszczają. E, e, wędrują między miastami, żeby zobaczyć jak najwięcej procesji. Organizacja i przebieg semana Santa są starannie zaplanowane. Ja, tak jak wspomniałam, jestem teraz w Toledo. To jest miasto trzech kultur, żydowskiej, muzułmańskiej i chrześcijańskiej. To też miasto El Greco, który tutaj tworzył 40 lat i tu zmarł. I to też była stolica Hiszpanii do XVI wieku. Zaraz po Andaluzji właśnie tutaj odbywają się takie najbardziej spektakularne procesje. Co ciekawe, jest ich kilka dzisiaj, tylko dzisiaj właśnie i mają wyznaczone trasy. Pierwsze odbyły się już z samego rana o drugiej, trzeciej nad ranem. I teraz też jedna procesja wyrusza o 20.30, druga o 20.40, trzecia chyba już wyruszyła, bo właśnie grały bębny, na chwilę jest przerwa. Jeżeli teraz słyszymy procesje wyruszające drogi krzyżowe, mamy oczywiście to nasze wyobrażenie, że jest tłum ludzi i są stacje i jest krzyż, który wędruje i się przy tym krzyżu zatrzymuje i odmawia kolejne rozważanie. Czy to tak wygląda? No chyba nie. Tak, to znaczy, dobrze powiedziałaś, krzyż wędruje, ale jest to krzyż kilkudziesięciokilogramowy. Ten krzyż niosą ludzie, są, niesione są również figury i co ciekawe, jedna taka figura niesiona na, na kostelerost, przez Kosteleros na takich platformach potrafi ważyć 600 kilogramów. Ale to, co ciekawe, wyczytałam, przyjeżdżając tutaj, wyczytałam, że w Toledo są takie surowe procesje, zupełnie inne niż w Andaluzji, a Tutaj dzisiaj jest wyjątkowo ciepło, bo 21 stopni, nie wiem jak jest w Warszawie, ale tutaj niebo błękitne. No trochę Słońce. chłodniej, trochę chłodniej. Oczywiście i przede wszystkim już wieczór i u nas już jest teraz tak. ciemno. Krzyż oczywiście na Drodze Krzyżowej musi być i dominuje, ale tam są również inne, tak jak powiedziałaś, platformy z tak. figurami. Czyli to nie jest tylko podążanie za samym krzyżem. Za tym krzyżem podążają nie tylko ludzie, turyści, wierni, ale również te figury. Co to za figury? Co to za figury? E, to e, są e, figury, które niosą nad Nazarenos, czyli pokutnicy, e, a kostalero stoci, dźwigający platformy właśnie z figurami. E, te figury e, to są głównie figury e, Matki Boskiej. E, teraz właśnie wyjechała na takiej platformie Matka Boska, nie wiem ilu kilogramowa, pewnie z e, 80 i e, te figury właśnie, tak jak wspomniałam, e, niesione są e, przez... E, przez cofradia, to znaczy należą do bractw religijnych, zwanych kofradias, ale też za figurami idą osoby należące do tych bractw, a ich strój to długa tunika i spiszasty kaptur, tak zwany kapirote, który zakrywa twarz, oraz pereryny. Oni wyglądem przypominają członków Kukuks ku, ku, ku, ku, klanu. A kobiety idące w procesji są bardzo elegancko ubrane, kolor chyba też zależy od przynależności do bractwa. Tutaj akurat, o nie wiem czy słyszycie, właśnie grające trąby i, yy, i bębny się odzywają. To myślę, że bardziej się dzieje, jest więcej takiego tumultu, że tak się wyrażę, niż to co się dzieje na ulicach Warszawy w trakcie takiej po prostu wędrującej spokojnie rzeszy ludzi, tak, którzy po prostu ogóle... się modlą. Tak, tak, a tutaj właśnie chciałam powiedzieć, że zupełnie inaczej to sobie wyobrażam, chociaż wiedziałam, że to jest bardziej taka może fiesta, może manifestacja, demonstracja, ale tutaj już od godziny 17 w stóuliczek ludzie zaczęli ustawiać sobie takie malutkie krzesełka, by zająć dobrą miejscówkę a po drugie bary, e, kafejki też pełne są uczestników. Miejscówkę do tego, żeby popatrzeć, rozumiem. Tak, żeby popatrzeć, bo oni nie idą w procesji. Oni zajmują dogodne miejsce i patrzą. I patrzą na kilka wędrujących w procesji. O, właśnie słychać idącą to, procesję. To tylko wędrują w tych procesjach ci członkowie bractw, którzy po prostu tak. przygotowują a, a się ludzie, do tego. A ludzie i turyści, którzy tu u mnie dzisiaj przyjechali, stoją i obserwują, e, bo to właśnie nie chodzi o to, by, by iść, ale wiedzieć i podziwiać. Także no to... inna, Maniana, piwo, Sandria, kawa e, na naszych. Jest... Trochę inna rzeczywiście e, e, koncepcja, że tak powiem, i też sposób patrzenia tak, i przeżywania w Polsce, też. W Polsce tutaj właśnie klimat nie sprzyja takiej, takiemu wyciszeniu, zadumaniu, moglitwie, tylko właśnie takiemu wesołemu przeżywaniu. No, no to, bo w końcu to... to dzień stasujący życie. To bardzo ciekawe, dlatego że to jest zdarzenie trochę takich tradycji e, e, rozmaitych. E, myślę, że jeszcze do tego tematu, na pewno do tego tematu dzisiaj i do Hiszpanii e, powrócimy również w twojej, Agnieszko, relacji, ale także w ogóle w spojrzeniu na hiszpańską religijność. E, to do północy jeszcze ten wątek się będzie nam pojawił. Tymczasem dziękuję ci bardzo za tą relację, no i oczywiście świętowania ci życzę. E, może też się uda trochę tak e, Skupić mimo wszystko w tym czasie, bo to wielki jeszcze. Jeszcze mam e, dzisiejszy wieczór i jutrzejszy dzień. Zatem e, wszystkim e, słuchaczom i Wam również życzę felices Pasquas, e, czyli co ciekawe, wesołych świąt e, stania w Izbie Mnogiej. No to dobrze, bo to właściwie w ten kierunek ten sam, tak samo i Droga Krzyżowa, która przemierza ulicami Warszawy, ale każda inna droga za cel ma właśnie stanie Chrystusa i ta perspektywa jest zawsze najważniejsza do uchwycenia. I tą drogą dzisiejszego wieczora, oczywiście również tutaj wracając na ulicę Warszawy, ale nie tylko, będziemy podążać wspólnie. pieśń pielgrzymów jerozolimskich z męki pańskiej misterium w Kalwarii Zebrzydowskiej tak obwieszczającej to właśnie wydarzenie, które przenosi nas, oh, przenosi nas trochę w inne miejsce, w inną tradycję też towarzyszącą dzisiejszemu wieczorowi, czy też temu przeżywaniu Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Dlatego, że tak, mamy Warszawę, mamy Europę, ale mamy również naszą starą polską tradycję pielgrzymowania i właśnie podążania drogą krzyżową na Kalwariach, szczególnie tej najstarszej Kalwarii Zebrzydowskiej. No i stamtąd właśnie ta pieśń pielgrzymów jerozolimskich, bo to właśnie taki wymiar włączający, w to wydarzenie, a nie tylko obser bycie obserwatorem tego, co się dzieje. I naszym przewodnikiem, takim powracającym też tego wieczora, do czego chcę Państwa zaprosić, jest pan Jan Mrowca, e, który tam właśnie nas teraz na chwilę zaprosi. Centralne miejsce Kalwarii, przed Bazyliką, która przypomina nam świątynię jerozolimską. Wchodzimy na Plac Rajski, na którym będziemy zaczynać naszą drogę. Drogę śladami Jezusa, drogę Męki Pańskiej. Przyprowadził mnie tutaj mój dziadek, jako małego chłopca pięcio-, i Zabrał mnie, mówi, pójdzę, Jasiu, pójdź. Ponieważ pochodzimy z gór, do okolic Zakopanego. On był przewodnikiem kalwaryjskim, czyli prowadził grupę ludzi z mojej miejscowości, sąsiednich miejscowości i zawsze w kilkanaście osób jeździli na Kalwarię. A mojego dziadka z kolei przyprowadził jego wujek, czy jego dziadek. I tak ta tradycja trwała i trwa. Ja staram się na tą Kalwarię co roku przyjeżdżać. Na Kalwarii w Wielkim Tygodniu są odgrywane tak zwane misteria męki pańskiej Jest to przedstawienie scen związanych z ostatnimi dniami Jezusa i z Jego męką. Pamiętam pierwszy raz, jak zobaczyłem Chrystusa, który niesie krzyż w cierniowej koronie, pełen godności, pełen dostojeństwa, chociaż zbity, zbolały i umęczony. To był Chrystus, który był królem. To, co ojcowie Bernardyni kładą nacisk, to nie jest teatr. Zapraszani jesteśmy tutaj do udziału. Modlitwa kalwaryjska zaczyna się na Placu Rajskim słowami, które pozwolę sobie przeczytać z książeczki mojego pra, dziadka. Stąd też język będzie troszkę archaiczny, ale myślę, że czasem trzeba tak. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, najłaskawszy Zbawicielu Jezu Chryste i Boże mój, któryś odbył bolesną drogę męki Twej z miłości ku mnie grzesznikowi, któryś na tej drodze wiele ucierpiał i w końcu na drzewie krzyża zamordowany umarłeś. wejrzyj dziś na mnie nędznego grzesznika, który tak często obrażam Cię grzechami, wejrzyj na mnie okiem miłosierdzia, który na uczynienie za moje grzechy chce te miejsca kalwarijskie obchodzić, które wyobrażają miejsca twą najdroższą krwią zroszone". Wyruszamy i przejdziemy kilkanaście kilometrów, około 15-16 kilometrów. Najpierw będziemy w Ogrójcu, później przejdziemy przez potok Cedron. Będziemy u Annasza, u Kajfasza. Będziemy w piwnicy, później u Piłata, no i pójdziemy tą tak zwaną tradycyjną drogą krzyżową, którą wszyscy dobrze znamy. Cała Kalwaria jest ułożona na planie Jerozolimy, więc te wszystkie miejsca tutaj są odzwierciedlone i mniej więcej taki sam układ, jak tam w Jerozolimie mają. Narek, jeden z wykonawców tradycyjnych pieśni kalwaryjskich, które rozbrzmiewają oczywiście w innych wersjach na trasie Misteriów Pasyjnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, a my wracamy na trasę Centralnej Drogi Krzyżowej, która trwa w Warszawie od godziny 20:00 podąża kolejnymi ulicami, a na trasie i tam jest cały czas oczywiście nasz wysłannik Przemysław Goławski. Ta trasa jest przemierzana przez przedstawicieli różnych środowisk, to m.in. strażacy, studenci, lekarze, wojskowi, duchowni, policjanci, siostry zakonne. Idą także kapłani i to szczególny czas, kiedy wszyscy zatrzymują się nad zadumą wokół rozważań. To zaproszenie, by nie tylko wsłuchać się w wielkopostne pieśni, ale także by posłuchać tego, co przy każdej ze stacji można wydobyć jako znaczenie i poszczególnych kroków, które mm, wyznacza także ta droga Chrystusa, ale i pokazanie historii, bo to już 30. centralna warszawska droga krzyżowa. W dawnych latach w Wielki Piątek tłum gromadził się na otwartej w w 1731 roku drodze kalwaryjskiej. Ona przetrwała lat 60, później zmieniła się w Aleje Ujazdowskie. W Wielki Piątek szczególnie przy licznie zgromadzonych mieszkańcach Warszawy odbywała się procesja z nadzwyczajną uroczystością. Tak pisał XIX-wieczny historyk Franciszek Maksymilian Sobieszański. Trasa wiodła od Placu Trzech Krzyży do Belwederu. Tam pielgrzymi skręcali w dół, pod skarpę do ulicy Grobu Chrystusa i to właśnie tam także była warszawska góra zwana Kalwarią. W ostatnich latach ta trasa jest już inna. Pątnicy tutaj przemierzają krakowskie przedmieście, Miodową, Senatorską, Plac Teatralny, ulicę Wierzbową, Plac Piłsudskiego. Wracają Królewską znowu na krakowskie przedmieście, by powrócić przed kościół świętej Anny. I to piękna tradycja, która w Warszawie na nowo została przywrócona w 1994 roku. Te przywrócił razem ze studentami można powiedzieć ostatni warszawski prymas polski, kardynał Józef Głęb I to piękny czas, mimo tego, że trudny także piękny, bo potrafi zatrzymać przy cierpieniu potrafi zatrzymać przy tym, co trudne i do tego także nawiązują tegoroczne rozważania ich autorem jest dziennikarz Przemysław Babiarz i notuje w nich wiele swoich spojrzeń, ale odnosi to wszystko do trudu jak mielibyśmy prosić o coś, od czego się ucieka, prosić o krzyż trudne Szymon Cyrenejczyk nie prosił. Pomógł nieść krzyż Jezusowi, choć nie chciał. Ale dzięki temu otrzymał skarb. Towarzyszył Zbawicielowi w drodze na Golgotę. Poznał Syna Bożego przez krzyż. Ja także jestem jak Cyrenejczyk. To słowa z samego wstępu do tych rozważań, które dzisiaj towarzyszą uczestnikom Warszawskiej Drogi Krzyżowej. I warto się zatrzymać nad tym, że my także często spotykamy się z cierpieniem, którego nie chcemy. Z tym wszystkim, co trudne, co jest pomimo naszej woli, ale właśnie wtedy zyskujemy zupełnie inne doświadczenie, a z niego można wyprowadzić także i na końcu gdzieś jakąś nadzieję. Wielki Piątek to tradycja dróg krzyżowych, nabożeństwa, które przywołują drogę krzyżową Chrystusa, jego mękę w Jerozolimie ale zapraszają do znacznie większego namysłu nad tym, co oznacza każda stacja Drogi Krzyżowej w życiu każdego chrześcijanina. Razem z nami ksiądz Mariusz Krawiec, przełożony paulistów po w Polsce i na Ukrainie, ale także autor rozważań, autor Drogi Krzyżowej dla potrzebujących duchowego uzdrowienia. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże. W jaki sposób możemy spojrzeć na drogę krzyżową jako właśnie źródło duchowego uzdrowienia? Czy to nabożeństwo z racji tego, że pokazuje drogę Chrystusa na krzyż, a przez krzyż człowiek otrzymuje zbawienie, to szansa na odnalezienie uzdrowienia? Myślę, że tak, dlatego że Chrystus yy, przede wszystkim dochodząc na kolgotę, umiera, za nasze grzechy, umiera za każdego z nas. I to wyzwolenie nas zniewoli grzechu, ale także zniewoli wszystkich naszych słabości, tego wszystkiego, co nas zniewala, tego, co nas y, oddala od Boga, a co za tym idzie także od drugiego człowieka. Dlatego Droga Krzyżowa jest pewnym takim y, obrazem y, naszego życia. Naszego życia, w którym jest też wiele... Y, to często odkreślamy krzyży, tych doświadczeń trudnych, doświadczeń, z którymi sobie nie radzimy, nierzadko naszych upadków, przecież w trakcie drogi krzyżowej rozważamy te trzy upadki Chrystusa. My w naszym życiu ile takich upadków mamy? Także to jest jak najbardziej nabożeństwo, które pozwala nam spojrzeć jak w zwierciadle na nasze życie, to życie, które... Bywa trudne, ale życie, które dzięki Chrystusowi nabiera perspektywy, która prowadzi poprzez krzyż, poprzez wejście na kolgotę, ale doprowadza nas ostatecznie do poranka zmartwychwstania, bo przecież Chrystus złożony do grobu, On zmartwychwstaje po trzegniach i, i w tym zmartwychwstaniu jest nasze uzdrowienie, jest nasze wyzwolenie z niewoli grzechu i w tym zmartwychwstaniu jest życie, które dalej jest kontynuowane. Rozważania, które towarzyszą każdej stacji, to nie jest jakiś element, który ma tę drogę krzyżową ubogacić, ale te rozważania stanowią sedno i istotę każdej stacji drogi krzyżowej. To zaproszenie, jak naucza Kościół, by towarzyszyć Jezusowi, by spojrzeć na Jego mękę i zobaczyć, że my także przeżywamy, tak jak ksiądz zaznaczył, nasze stacje w naszym życiu. I to szansa, by współodczuwać właśnie to cierpienie, ten ból, żeby zobaczyć także, że przez takie drogi, przez cierpienie i trud dokonuje się dobro i na końcu dokonuje się także zbawienie. Oczywiście I to jest nabożeństwo, które może być przeżywane nie tylko z perspektywy ławki kościelnej, ale to jest nabożeństwo, które coraz częściej znajduje swoje miejsce także w przestrzeni, nazwijmy to takiej publicznej. Wychodzimy na ulicę, w ostatnim okresie przeżywaliśmy fenomen tych ekstremalnych dróg krzyżowych, ludzie, którzy poprzez całą noc pokonują 40-50 kilometrów, doświadczając trudu, y, trudu wędrowania, trudu przebytych kilometrów. Ale to także są te nabożeństwa, które też odbywają się w wielu miejscach, w wielu miastach, w parafiach, tak zwanej drogi krzyżowej ulicami miasta, y, kiedy my razem z Chrystusem staramy się podążać ulicami naszych miast, miejsc zamieszkania, bo trzeba pamiętać, że przecież Chrystus idąc na Golgotę, on nie szedł poza jakimś, jakąś przestrzenią, w której żyli ludzie. Droga Krzyżowa prowadziła i te osoby, które miały okazję doświadczyć dróg krzyżowych w trakcie pielgrzymek do Ziemi Świętej, wiedzą doskonale o co chodzi. Chrystus idzie pomiędzy ulicami, na których mieszkają ludzie, na których stoją stragany, na których y, przeplatają się ludzkie losy wielu ludzi, wielu narodów. I myślę, że to doświadczenie, szczególnie takiej drogi krzyżowej doświadczanej na ulicy, ono jest taką okazją do y, nie tylko duchowego, ale ja bym powiedział fizycznego doświadczenia drogi, jaką przebył Chrystus. To jest także zaproszenie, by w perspektywie tego, nie tylko co działo się na Golgocie, ale także w perspektywie tego, co działo się później, właśnie z nadzieją zmartwychwstania odczytywać i szukać sensu cierpienia. Bo my często mierzymy się z cierpieniem, które jest niezrozumiałe z bólem, który jest nieuzasadniony, ma ksiądz doświadczenie pracy na Ukrainie. To cały czas obraz cierpiącej Ukrainy z powodu niczym nieuzasadnionej wojny i rozlewu krwi, który cały czas trwa. Więc czy w tej perspektywie teologii, wiary można na końcu spojrzeć, że Zawsze trzeba mieć nadzieję i nadzieja zawsze będzie skuteczna? Nadzieję zawsze trzeba mieć. Ja myślę, że najważniejsze jest to, że my dzięki temu, iż wpatrujemy się w Chrystusa, który niesie krzyż, ale i w Chrystusa, który z wstał, który pokonał moce ciemności, to nam daje przede wszystkim siłę, siłę duchową, bo doświadczenie wojny, ja miałem okazję rzeczywiście przeżyć kilka lat tej trwającej na Ukrainie wojny od samego początku, jeszcze od roku 2014, kiedy to już przebywałem na Ukrainie, a szczególnie ten ostatni okres tej wojny szerokoskalowej, ostatnie cztery lata i tak, Patrząc na tą rzeczywistość, to myślę, że gdyby nie było w wielu z nas wiary, nie było w nas tej nadziei na to, że ten krzyż, który przychodzi ludziom dźwigać, także w obliczu wojny i innych katastrof, chorób, dzięki temu, że jest krzyż i zmartwychwstanie, my czujemy się po prostu pewniejsi. Wiemy, że to cierpienie, którego doświadczamy tutaj na ziemi, ono się skończy i ono przemieni się w poranek zmartwychwstania, bo przecież Chrystus, który umiera na krzyżu, który przechodzi te wszystkie tak dramatyczne doświadczenia, bo pamiętamy na drodze krzyżowej są i upadki, i spotkanie z matką, i, i spotkanie z niewiastami, które płaczą, i z Szymonem, Cyrenajczykiem. Te wszystkie wydarzenia to są jakieś takie małe odbicia naszej rzeczywistości. I dzięki temu my możemy się też z tym Chrystusem jednoczyć. I jednoczyć w nadziei na to, że tak jak On po tej drodze krzyżowej, po Golgocie, zmartwychwstał, my także wstaniemy. I to jest naprawdę, ja uważam, wielka siła dla nas ludzi wierzących, dla nas chrześcijan i dzięki temu my jesteśmy w stanie przetrwać największe cierpienia, my jesteśmy w stanie też walczyć o sprawiedliwość, my jesteśmy w stanie bronić naszych, naszych granic, naszej ojczyzny, my jesteśmy w stanie też poświęcić swoje życie dla innych. To jest bardzo ważne. Nadzieja, miłość, wiara, te cnoty, które pokazują, że jest sens w tym wszystkim, co one ukazują, zapraszając także do odkrycia prawdy o tym pokonaniu śmierci przez życie. Na końcu jednak ta ciemność, mrok, który dzisiaj jest opowiadany w Kościele, przez Wielki Piątek, przez różne nabożeństwa, także drogi krzyżowe, to na końcu jest zaproszenie do rozświetlenia tego mroku przez światło, światło Chrystusa, światło zmartwychwstania. Zaproszenie, żeby właśnie tak patrzeć na każdą drogę, także tą trudną, także tą krzyżową, żeby na końcu odnaleźć ten błysk promień światła. Tak, my dzisiaj dźwigamy krzyż, dzisiaj Wielki Piątek, dźwigamy krzyż, ale... Jutro już podczas liturgii paschalnej, Wielką Sobotę, będzie rozbrzmiewał właśnie ten głos światło Chrystusa, kiedy kapłan będzie wnosił paschał do ciemnej świątyni, to to wołanie światło Chrystusa będzie dla nas źródłem nadziei, że ten Chrystus rozświetla mroki ciemności. Ciemności nie tylko tego świata, ale przede wszystkim ciemności, duszy każdego z nas, wnętrza każdego z nas. Bardzo dziękuję za te spojrzenia i refleksje przy okazji nabożeństw dróg krzyżowych, ich sensu i znaczenia. O tym mówił ksiądz Mariusz Krawiec, przełożony Paulistów po w Polsce i na Ukrainie, ale także autor rozważań Drogi Krzyżowej dla potrzebujących duchowego uzdrowienia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Docenić po to cierpienie, po to by dostrzec piękno ziemię. Pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców. Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg. Droga Krajowa nr 9, Opatów, Ostrów Świętokrzyski. Na czwartym kilometrze utrudnienie potrwa do odwołania. Tam pojazd ciężarowy przewrócił się na, e, prawy, na prawy pas, ale nie ma osób rannych. To jest na pewno dobra informacja. Jednak a propos tego, jak w tym momencie jedzie się przez drogę krajową nr 9, zablokowany został prawy pas e, ruchu w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego. Droga zablokowana to informacja a propos drogi krajowej nr 32 odcinek Grodzisk Wielkopolski Wolsztyn, a dokładniej w pobliżu miejscowości Ruchocice. Na 124 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i tak jak informują służby, niestety dwie osoby są ranne. A także już prawie od trzech godzin służby pracują na skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego z Aleją Bandurskiego w podwarszawskich Markach, gdzie autobus miejski zderzył się z samochodem osobowym, po czym autobus ten przewrócił się na bok. Policja podała, że rannych jest na pewno 7 osób, Osób i są to pasażerowie autobusu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowcy e, kierujący osobówką miał jechać od strony Radzymina z dużą prędkością i wjechać na skrzyżowanie z ulicą Bandurskiego na czerwonym świetle. Na mapach widać jednak, że korek się już nie tworzy. Kierowcy raczej omijają przejazd przez Marki, ale warto na pewno wiedzieć, że tam ruch cały czas jest blokowany. Natomiast w wyniku zdarzenia cztery osoby zostały ranne. To informacje a propos drogi krajowej numer 16. Odcinek Grudziąc i Ława w pobliżu miejscowości Zawda w województwie kujawsko-pomorskim na 39 km tam zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzono ruch naprzemienny. Na koniec jeszcze krótka informacja. Droga Krajowa nr 19 jest już odblokowana.